Do ust i fit. Ludzie wygrywają przecież Bąkał całkiem już struty dyrektor I zabijają ich też Gdyby nie policja I Łuka Iwanowicz zaczął opowiadać O zręczności detektywów Zostać szpiegiem Było tajnym marzeniem Zieleniewskiego Co dzień przed zaśnięciem i rano Pijąc lurkowatą kawę Snuł przed sobą plany Fantastycznych pościgów Rozpływał się nad cudami przenikliwości i przebiegłości, jakich by dokazał. Do lektury płomieni Stanisława Brzozowskiego wrócimy w poniedziałek o 13.50. Dwójka, jesteś na miejscu. Adam Ferenc. A słuchają nas Państwo 10 kwietnia w piątek, minęła 14. Winiarski Kaprys. Współpraca się Państwu. Ten sygnał oznacza, że wracamy do Poznania na konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dzisiejszą audycję realizuje Paweł Worobiej, a ze studia dwójkowego kłaniają się Państwu Maria Sławek i Przemek Psikuta. Kolejne nasze spotkanie i kolejny... Kolejny dublet, kolejne dwa y, konkursy, o których chcemy dziś Państwu y, przypomnieć, które chcemy dziś prześledzić. Konkursy z lat 1977, to był konkurs siódmy. I kolejny, w odstępie tylko czteroletnim, y, konkurs ósmy, który odbył się w roku 1981 Marysiu, dziś konkursy skrajnie różniące się pomiędzy sobą. Ten pierwszy, o którym już za chwilę powiemy, wyjątkowy i bardzo tłoczno zrobiło się na podium w 77 roku. Z kolei konkurs kolejny, ósmy, określany no niemal wszędzie jako, jako japoński. Inwazja y, szkoły Inwazja, wiolinistycznej tak. z Japonii. Um, tak, no to też jest trochę dalszy ciąg tego, o czym wspominałam w naszych poprzednich y, audycjach, czyli y, odzwierciedlenia też polityki y, światowej i, i, i to bardzo wyraźnie widać przecież y, we wszystkich konkursach, jak, skąd w ogóle y, uczestnicy przyjeżdżali także jurorzy, prawda, też, jakie reprezentowali kraje, to wszystko w, w takim... Teraz, kiedy na to patrzymy sobie tak blokowo... To te dwa tygodnie, układa, Tak, prawda? to się układa i to wyraźnie widać um, zmiany w polityce światowej, które się też odbijają na tym, kto uczestniczy w konkursie i kto um, ocenia uczestników. No i rzeczywiście, ja już pamiętam, że... Na poprzednim, po, po, poprzedniej naszej audycji mówiliśmy o tym, kiedy przyjechała do Poznania pierwsza Japonka. To się wydaje bardzo ciekawe z dzisiejszej perspektywy, że to było m, tak przeżywane bardzo jako jakieś wydarzenie nieprawdopodobne, że ktoś z tak daleka przyjechał. I rzeczywiście to były, to były pierwsze momenty, kiedy, kiedy japońscy skrzypkowie i skrzypaczki się do konkursu wieniawskiego przygotowywali, no, a potem to już rzeczywiście nastąpiła taka, można by powiedzieć, lawina. I w sumie możemy sobie dzisiaj trochę porozmawiać o tym, jak, jak to jest, z czym to jest związane w ogóle, dlaczego. Bo o ile przy konkursie Chopinowskim dość jasne jest to, że Japończycy wyjątkową miłością darzyli i darzą Chopina, i od lat uczestniczą w tym konkursie, chociaż teraz mam wrażenie, że jednak jest no, znowu więcej Chińczyków, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o Azję, to rzeczywiście mieliśmy wyłącznie w zasadzie Japonię. Nie było chyba uczestników, jak do tej pory, z innych krajów. Tak, to prawda. Tu Japonia zdecydowanie e, dominowała. I konkurs ósmy, ten, którym będziemy zajmowali się w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, no wreszcie na pierwszym miejscu stanęła Japonka. Y, tak, pamiętam, że podczas y, y, ostatniej edycji konkursu Wieniawskiego y, odwoływano się do tego przykładu, tak. ponieważ przecież ostatni konkurs też wygrała Japonka. Zresztą y, chyba nawet jeszcze trochę młodsza od tej y, laureatki z, z roku 81. No ale znowu zwróćmy uwagę na to, że y, ten 81 rok, to jest październik, Czyli w zasadzie ostatni jakiś taki moment, kiedy jeszcze w ogóle można było do Polski uchylone przyjechać są jeszcze, uchylone, jeszcze granice, tak, drzwi, tak, uchylone granice. Tak, tak. Ale już wydaje mi się, że musiało coś wisieć w powietrzu. No i tak sobie myślę, że to też taki rzeczywiście z tej perspektywy dzisiejszej wydaje się takie dość dramatyczne wszystko, co się wtedy em, działo. Ale to może o tym za chwilę, bo, bo przed nami teraz ten pierwszy z dzisiejszych y, omawianych przez nas konkursów, czyli ten y, w kolejności siódmy. I przewodniczącą jury była tutaj Irena Dubiska. No i znowu mamy wyjątkowe, jak już wspomniałeś, podium, chociaż pierwsze miejsce nie jest z nikim dzielone, jest jedne, jeden król tego konkursu. Tak, mamy taką piramidę. Tak. Na pierwszym stopniu podium król, jak powiedziałaś, a stopnie drugie i trzecie podwójne i tutaj możemy się przyznać, kiedy przygotowywaliśmy się do, do tego naszego dzisiejszego spotkania z państwem i słuchaliśmy materiałów archiwalnych, które wydobywa dla nas jak zawsze Wojciech Barcikowski, no, to byliśmy zdumieni poziomem, y, różnorodnością też y, tych y, y, prezentacji, które wówczas miały miejsce. Tak, no i y, tak jak zawsze już y, staram się patrzeć także na, na program konkursu, prawda, bo to też dużo nam mówi w ogóle o, na przestrzeni tych, y, tych lat i tych, tych dekad następujących po sobie, y, jak się zmieniał ten repertuar i co to znaczyło czego szukaliśmy wówczas, czy raczej jury szukało wśród um, uczestników i y, widać wyraźnie, przynajmniej we, z mojej perspektywy, że ten program się robi coraz trudniejszy. I tu znowu w pierwszym etapie taka klasyka. Wspominałam ostatnio o tym, że jakby takie najtrudniejsze rzeczy, które można na skrzypcach zagrać, to jest, um, to jest zawsze fuga Bacha, więc to się pojawia, już będzie prawdopodobnie na każdym z konkursów. Ale taki disclaimer nie na tym, który nadchodzi w październiku, bo to będzie chyba pierwsza edycja, kiedy w ogóle Bacha nie będzie. Na to się zanosi. Tak, więc mm. to już tak y, możemy sobie jeszcze o tym trochę porozmawiać, ale w roku 77 jak najbardziej Adagio i Fuga musiały być. Kaprys Wieniawskiego z opusu 10 i tu są też wyszczególnione, które to są numery, więc dlatego też często pojawiały się te same nawet w naszych ym, nagraniach, prawda? Więc musieliśmy trochę kombinować dzisiaj, żeby państwu pokazać ym, nie Pełen ten wachność, sam kaprys we wszystkich wykonaniach. Ym, później ym, jeszcze drugi kaprys Wieniawskiego lub Paganiniego lub Lipińskiego i jeszcze Polones. także ten pierwszy etap... Um, on raczej, nawet ten polonez nie jest przecież do końca utworem, w którym można sobie pokazać tak bardzo tą swoją liryczną stronę, tylko w jakichś y, krótszych odcinkach, także mocno jednak techniczny. No i w drugim etapie y, znowu się pojawia druga część koncertu Mozarta wybranego i potem sonaty. I tutaj y, nie wiem, czy pierwszy raz, ale pierwszy raz będziemy słuchać sonaty Debisiego. Y, taki, takiego utworu, który może nie jest do końca, mówię teraz to w cudzysłowie, konkursowy, prawda? Wydawałoby się, że mniej spektakularna, krótka sonata bardzo. No, ale pojawia się też y, taki ciekawy dla mnie wątek, czyli jedna z sonat na skrzypce solo i tutaj jest Bartok, sonata pierwsza część, czyli Tempo Diciakona, ale jest też hindemit, jest sonata Grażyny Bacewicz, to też dzisiaj się znajdzie u nas w menu. I, tak, tak. i zaj, ale tylko szósta sonata, czyli uznawana za jedną z najtrudniejszych. Ten drugi etap wyjątkowo y, zróżnicowany, bo dodajmy, że y, wśród tych sonat z fortepianem, obok Debisiego, można było również w 1977 roku wybrać Rawela. można było zagrać jedną z sonat Prokofiewa, więc wchodzą te, takie, taki żelazny repertuar, który później... No, a później wychodzi już, ten romantyczny, bo złeś że nie ma Bramsa, ta, ta. nie ma też tych późniejszych Beethovenów, masz rację, wchodzi e, Baza tak, nie ma XIX wieku, tak naprawdę mhm. w tym. Mamy potem jeszcze jeden z mitów, albo Roman Szymanowskiego, i utwór dowolny. No w zasadzie drugi etap w wykonaniu tych największych. Moglibyśmy posłuchać w całości w komplecie tych wszystkich utworów, tak. bo, bo, bo to są fantastyczne kompozycje. Zresztą, jak się później okazało, może jeszcze uda nam się dziś o tym też powiedzieć, niektórzy laureaci później sięgali, no to nas nie dziwi, ale właśnie po te, po te utwory, po te sonaty. No i etap trzeci, dwa koncerty należało wykonać już w całości, z towarzyszeniem, oczywiście, oczywiście orkiestry. Tak, no i oczywiście jest to wieniawski, to jest jasne, że może być fismol, może być demol i też zawsze jest tak, że um, jakaś mniejszość tych uczestników i uczestniczek wybiera koncert fismol, no jest on dużo, dużo trudniejszy, naprawdę dużo trudniejszy i nie mówię tylko o tym, że trzeba jednak wcelować w pierwszą decymę. Która jest po prostu, no jest to wszystko karkołomne już od samego początku, mm -hmm. um, więc częściej słyszymy koncert Demol, dlatego też, że oprócz tego Wieniawskiego trzeba przecież jeszcze wykonać drugi koncert. No i tutaj jest do wyboru, są trzy i znowu zwrócę uwagę twoją Przemku i naszych słuchaczy, że e, nie mamy tutaj Bramsa, nie mamy Beethovena nie mamy Sibeliusa, zresztą wtedy Sibelius jeszcze nie był taki popularny, ale nie mamy tych, Czajkowskiego przede wszystkim na przykład, nie? Czajkowskiego, który grał na, na inauguracji ten koncert zabrzmiał, bo zagrał go Igor Ojstrach, ale, ale mamy Partoka, koncert numer dwa, mamy Prokofiewa, pierwszy koncert i Szymanowskiego, pierwszy. Czyli yy, w, w sumie nieprawdopodobnie współczesny repertuar Taki tego, tak, tego, tak. W tego kierunku, konkursu. W kierunku moderny wszystko, tak. yy, wszystko idzie. No to jeszcze, jeszcze taką literą wstępu dodajmy, bo jak państwo nas znają, lubimy czarne winylowe płyty, lubimy kroniki konkursów. Ukazały się w 1977 roku trzy longplaye. E, trzy longplaye i yy, tu nawet szybko yy, rzuciłem okiem... Fismol, pierwszy koncert wieniarskiego, grał tylko Piotr Milewski z tych, którzy stanęli no na tak. podium. To tak, jest tak. prawo młodości, chyba dezynwoltury pewnej, ale no jemu bardzo dobrze się udał ten koncert. A to prawda. Proszę Państwa, zachęcamy gorąco y, Państwa do komentowania, do wspomnień, do zadawania pytań. Jesteśmy dziś na żywo do godziny 16.00. przemyslaw.psikuta.małpa.polskieradio.pl i maria .slawek .małpa .gmail Com. Zaczynamy. Pierwszą nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych jury przyznało, Wadimowi Brockiemu, Związek Radziecki. Listę laureatów odczytuje pan Edmund Grabkowski, dyrektor Międzynarodowych Konkursów w im. Henryka Dniawskiego w Poznaniu. Drugie nagrody ex po 40 tysięcy złotych otrzymują Piotr Milewski, Polska. I Michał Związek-Nagrodzie. laureatom wręczają profesor Irena Dubiska oraz magister Andrzej Wituski, wiceprezydent Miasta Poznania i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu. No, Piotr Milewski, proszę Państwa, zyskał sobie ogromną popularność na konkursie, Istotnie grał wspaniale, a ma tylko lat 18. Trzecie nagrody, ex equo O 30 tysięcy złotych otrzymują Zachar Bron i Peter Zazowski. I'm sorry. Wysyki George'a Gershwina jeszcze chyba nie zaczynaliśmy naszych spotkań. It ain't necessarily so. Porgy bez George'a Gershwina się kłania. Tak grał laureat trzeciej nagrody Peter Zazowski, któremu przy fortepianie towarzyszył Scott Feigen. I to chyba był ten utwór dowolny, jak rozumiem, co też jest bardzo ciekawe i chyba takim kompatybilnym z artystą wyborem, bo czuć było przecież, przynajmniej naszym zdaniem tutaj, tak się wymienialiśmy w, w studio, że, że czuć, że on tą muzykę bardzo dobrze jakoś tak ma w, w, Czuje, w krwiobiegu. Ma, nie? ma, lu, ma, wiel, ma wielki luz. Chciałem tylko dodać, bo on y, tego utworu na konkursie nie wykonał, a to jest nagranie a. z koncertu y, a, koncert laureatów. Więc podwójny, podwójne takie rozprężenie tutaj nastąpiło. A, bo to nie widziałam, co, nie widziałam dokładnie tego poszczególnego programu, co artyści wykonywali. Dlatego myślałam, że może to był ten utwór y, dowolny. Mhm. Ale po... no tak, no to jeszcze jest już luzik, prawda, na tak. koncercie laureatów. To jest dodatkowy, dodatkowe punkty za w ten sposób pokazanego y, Gershwina. Y, Zazowski rocznik 1954, y, który przyjechał y, jako, y, jako y, absolwent Instytutu Kartisa. Z long playa. czytamy, koncertował z orkiestrami w Miami, w Jackson, w Bostonie, w San Francisco, laureat szeregu krajowych konkursów i w 77 roku, tuż przed przyjazdem do Poznania, wygrał konkurs Naczelnej Federacji Muzyki Klubu Młodych Artystów w USA. Tak, a później z kolei, trzy lata później, w, w roku 1980, dostał drugą nagrodę na konkursie Królowej Elżbiety. I też tak troszeczkę sprawdzałam, co u niego słychać, ale rzeczywiście ta kariera głównie skupiła się na Stanach Zjednoczonych i też chyba wydaje mi się, że bardziej to była jednak, czy jest dalej, kariera taka kameralna. też go w kwartecie, uczył, widzę, że są też na, na YouTubie różne filmy z masterclassów z nim, także... Nie, nie wydaje mi się, żeby koncertował jakoś bardzo w Europie. W każdym razie ja o nim nie słyszałam poza konkursem y, Wieniawskiego. Mhm. Y, ale no, na tym konkursie w ogóle działy się ciekawe rzeczy, bo tak y, przeglądając historię, y, to jeszcze sam ten koncert inauguracyjny był podobno y, taką tak zwaną jazdą bez trzymanki bo miał wystąpić Igor Ojstrach yy, i wystąpił w końcu, to już nie będę y, trzymać państwa w napięciu, zagrał y, koncert Czajkowskiego, ale były jakieś straszne perturbacje z samolotem, a y, jak czytałam w tych wspomnieniach, to rzeczywiście, y, on w sumie miał blisko, bo był w Bratysławie, gdzie grał wcześniej, ale potem jakieś były problemy z pogodą, i no, wiedzą państwo, nie było telefonów komórkowych ani internetu i trudno było nawet powiadomić, że się nie przyjedzie, więc myślę, że oni byli bardzo zdenerwowani i z tego, co um, pamiętam, to chyba y, trzy kwadranse po przylocie już stał na scenie i miał jakąś szybką próbę i potem od razu koncert, więc... Zawodowiec. Tam się, tak, oczywiście, to dla, dla człowieka z ZSRR to żaden problem, myślę. Igor Ojstrach, który, który święcił wtedy własny srebrny jubileusz zdobycia pierwszej nagrody na pierwszym powojennym, przypomnijmy, tak. konkursie wieniawskiego. No a dziś yy, spoglądamy na konkurs siódmy już. Konkurs, w którym yy, wzięło udział 46 skrzypków z 16 państw. Nagroda trzecia podzielona, nagroda trzecia egzekwo. Obok Petera Zazowskiego na, podium, na trzecim stopniu podium stanął Zachar Bron. No to słynne nazwisko, każdy skrzypek zna nazwisko Zachara Brona. Ale niekoniecznie jako wykonawcy w, w dzisiejszych czasach. Jest przede wszystkim znany jako, jako pedagog i to taki pedagog absolutnie topowy, mm -hmm. który poza jakimiś setkami laureatów pierwszych nagród na konkursach wszystkich na całym świecie. Pewnie gdyby odbywały się konkursy poza kulą ziemską, to tak, żeby uczniowie Zachara Brona je wygrywali. Ale no, do jego absolwentów należy choćby Maxim Wengerow czy Wadim Riepin. A sam Bron poza konkursem Wieniawskiego też zdobył nagrody jeszcze na konkursie Królowej Elżbiety i całkiem sporo koncertował. No, ale rzeczywiście wydaje mi się, że skupił się absolutnie na tej stronie pedagogicznej yy, i myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że on tym światem konkursowym, nie wiem czy dalej, ale za czasów w każdym razie yy, mojej bytności na konkursach, to on tym absolutnie trząsł. Mhm. To absolutnie potęga. Potęga też w, w, do niego ciągnęli wspaniali muzycy. Także to już ten etap, że on sobie po prostu mógł przebierać w, w tych skrzypkach na całym świecie, bo on była uczył w którymś momencie w siedmiu różnych y, uczelniach, od Nowosybirska po, nie wiem, poprzez Zurich czy Madryt. I, i tak, także no, to jest y, naprawdę y, osoba człowiek, tak, instytucja. człowiek, instytucja i potęga, jeśli chodzi o, o kształcenie właśnie konkursowiczów. A w 1977 roku Zacharbron miał 30 lat i był uczniem Igora e, Ojstracha. Posłuchajmy, jak grał w pierwszym etapie. Kaprys Cedur, jedenasty z opusu pierwszego Paganiniego. Pierwszy etap, 14 listopada 1977 roku. A na deskach Filharmonii Poznańskiej, Zachar Bron. Um, patrzę jeszcze w, w, w taką kronikę konkursową dostępną na stronie Towarzystwa Wieniawskiego. Do konkursu przystąpiło 46 skrzypków z 16 państw, i widzę, że ta ekipa polska była całkiem spora, i wśród tych artystów znalazł się choćby Aurel Błaszczok, o którym będziemy mówić więcej w, przy następnej edycji. Ale też na przykład, drodzy Państwo, ci, którzy się martwią, że jak nie dostaną nagrody na konkursie Wieniawskiego, to ich życie się skończy, to uwaga, uczestniczyli w tym konkursie tacy artyści jak na przykład Daniel Stabrawa. No Więc, no proszę. Y, y, y, chciałam to jakoś y, tutaj podkreślić, że po prostu, żeby się nie przejmować. O, proszę państwa, jak się coś nie uda, bo okazuje się, że można nie wygrać konkursu Wieniawskiego, a jednocześnie być koncertmistrzem filharmoników berlińskich, jak się człowiek postara. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. A my y, spoglądamy na m, nagrodę drugą. Nagroda druga egzekwo i tutaj mamy dwóch, Fantastycznych skrzypków. Zaczynamy od Piotra Milewskiego. Może posłuchajmy dobrze na otwarcie słowa. Mamy, mamy wypowiedź, mamy fragment rozmowy z Grzegorzem Michalskim, a potem od razu przeniesiemy się do drugiego etapu. No i również tutaj skrzypce. Solo wybrałaś, Marysiu, sonatę e, Izaja, e, sonatę szóstą. Tak, ciężki to był wybór, bo zastanawiałam się właśnie, czy nie pójść od razu w Fis Molwieniawskiego, ale no, pewnie mielibyśmy wtedy mniej miejsca, żeby Państwu pokazać jeszcze bogactwo. Z, do czego zdolny tak. był ten nasz młody poznania. Yy, tak, to też, ale może słowem, słowo tylko a propos tej sonaty, bo yy, ona jest w tej chwili może trochę częściej już grywana, ale tak naprawdę w tamtych czasach jestem 100% pewna, że to była rzadkość, dlatego ciekawe, że akurat ta jedna sonata została wybrana do, yy, do konkursu, bo jednak Pewnie Państwo wiedzą, że są takie hity jak trzecia ballada, na przykład, czy druga obsesja, prawda? No, czy nawet czwarta sonata są jakoś tak najczęściej grywane, a szósta nie dość, że jest w tonacji edur, a to już jest tak o jeden krzyżyk za dużo, żeby było wygodnie grać na skrzypcach, to jest trudna tonacja, tak mówię trochę z pół żartem, pół serio, ale, ale nie dość, że, że tonacja taka nie do końca wygodna, to jeszcze Tutaj się roi od jakichś pochodów tercjowych, od jakichś naprawdę takich najbardziej karkołomnych rzeczy, e, przy czym e, do tego wszystkiego trzeba zachować jeszcze e, bardzo dynamiczny, taki hiszpański charakter tego utworu, więc e, no zdecydowanie Piotr Milewski miał tą żyłkę wirtuozowską. Słuchamy. Panie Piotrze, czy pan się jakoś specjalnie musi koncentrować przed wyjściem na estradę? Staram, być się, staram się być skupiony. Ale nie, nie, powiedziałbym, żeby to był jakiś y, specjalny trening czy specjalna jakaś koncentracja, po prostu zawsze to miałem. Jest to takie napięcie, jak przed jakimś egzaminem, nawet nie bardzo ważnym, bo po prostu w tej chwili jestem do tego do, do, przyzwyczajony. Często była taka paradoksalna sytuacja, że jeszcze jak byłem w liceum, idąc y, w klasie do tablicy, bardziej się bałem niż występując. No właśnie widzę, że pan... To jest kwestia otrzaskania. Pan jest całkiem świeży po i zatem... rozluźniony, a ja tutaj stremowany i zmęczony. <laughs> Poza tym na skrzypcach nie powinno nic zaskakiwać, przynajmniej w czasie występu. Trzeba już mieć wszystko przygotowane. No i jeżeli jest taka sytuacja, to człowiek jest opanowany. Proszę pana, czy pan zmieniał instrument po konkursie Wieniawskiego? Nie, jest to ciągle ten sam instrument. Jest to włoski instrument. Ale nie mój. Jest, są to skrzypce wypożyczone z Towarzystwa Wieniawskiego w Poznaniu. Mhm. Jest to oczywiście forma stypendium, z tym, że bardzo dobra forma stypendium. A czy chciałby Pan mieć jeszcze lepszy instrument? Każdy by chciał lepszy instrument mieć, ale nie zawsze jest to możliwe. Yy, na konkursach, w których brałem udział, wielu skrzypków miało lepsze instrumenty, ale nikt nie miał instrumentu własnego. Po A. prostu jest to zbyt droga sprawa i zbyt trudno odszukać dobry instrument, żeby go młody skrzypek mógł mieć. Czyli nie ma szansy na to, żeby marzenia pańskie stały się rzeczywistością, żeby wszedł pan w posiadanie instrumentu idealnego. Tam. Kiedy to nie jest moje marzenie. marzenie. Po prostu ja na tych, na tych skrzypcach gram i z tego powodu uważam je za swoje, przynajmniej na ten okres czasu, kiedy je mam. ekwilibrystyka w postaci sonaty Edur. Opus 20 numer 6. Żena Izaja na skrzypce solo. No, Piotr Milewski ostrzegałam. W drugim etapie. <laughs> ostrzegałam, że tutaj się dzieje wszystko. Decymy, oktawy palcowane, yy, staccato, staccato w decymach, no po prostu wszystko, co mogłoby być. Chyba nie było podwójnych flażoletów, ale może coś mi umknęło ale no niebywale pewne granie, oczywiście jakieś tam się zdarzały drobne przygody, ale yy, chcielibyśmy mieć takie przygody, grając z tą na tę szóstą Izaję yy, więc rzeczywiście imponująco i, i jak na tak też młodego artystę, chociaż yy, musimy sobie powiedzieć, że tutaj mieliśmy już przegląd przez młodzież konkursową i zwykle rzeczywiście no, grają oni fantastycznie, ja nie chcę mówić, że lepiej niż, niż ci starsi Chociaż akurat wydaje mi się, że tutaj m, między Zacharem Bronem lat 30, a Piotrem Milewskim lat 18 jest jednak duża różnica, nie tak. tylko wieku. Tak, to prawda. Piotr Milewski, tak też próbowałam sprawdzić jego późniejsze losy, które... w w dużej mierze były związane ze, ze Stanami Zjednoczonymi. Ehm, sprawdziłam też, że podczas tego konkursu Królowej Elżbiety w roku 80 był finalistą. Ehm, no i jeszcze z takich ciekawostek, on studiował mm, oczywiście w Polsce u profesor Jadwigi Kaliszewskiej, czyli też takiej em, no absolutnie wiodącej y, pedagogzki już w tamtych latach y, wybijała się na to, na prowadzenie. Dawniej to byli tacy profesorowie jak Tadeusz Wroński, Eugenia Umińska, Irena Dubiska, prawda? Te nazwiska się ciągle powtarzały. Tu już wchodziło kolejne pokolenie y, tych takich naj bardziej, Jakby to powiedzieć, bo to powiedzenie, że najbardziej skutecznych pedagogów to trochę um, takie techniczne jest to określenie, bo sprowadza się wyłącznie do, do, do skuteczności konkursowej, a to nieprawda. No, jednak Jadwiga Kaliszewska wychowała całe pokolenia w fantastycznie grających skrzypków, stworzyła też y, Poznańską Szkołę Talentów. No i przez bardzo długi czas, łącznie z, z czasem, kiedy ja się uczyłam, no to rzeczywiście ta szkoła poznańska i właśnie mm, klasa profesor Kaliszewskiej to były takie, y, jeden z tych niedoścignionych, świętych grali y, w Polsce. E, więc z y, ciekawostek Milewski był również uczniem y, choćby Dorothy Delay w Giuliardzie i później jej też asystował. A wydaje mi się, że na stałe związał się z Uniwersytetem w Cincinnati. I bardzo ciekawie zagrał pierw, pierwszy koncert Wieniawskiego w finale, koncert Fismol, który później ukazał się na long playu w kronice konkursu. Piotr Milewski podzielił nagrodę drugą ze skrzypkiem, który który nas zauroczył swoją grą. Michał Weiman, urodzony w Odessie w roku 1953. Taki, powiedzielibyśmy, Marysiu, skrzypek całkowicie osobny, odrębny, z charakterem, pokazujący własną prawda, twarz w utworach, które, które wykonywał. On był uczniem, jednym z ostatnich, Dawida Oistracha. Jeszcze przed śmiercią uczył się w Moskwie tak. u, u samego Dawida Oistracha. No i urodzony w Odessie, czyli w takim, powiedzmy, źródle z którego pochodzą fenomenalni skrzypkowie, pochodzili i pewnie pochodzą dalej, ale ci dwudziestowieczni urodzeni w Odessie, z, no nie tylko tam w tym okresie początków czy przełomu XIX-XX wieku, no i oczywiście ta słynna klasa Piotra Stoliarskiego. No właśnie. To wszystko y, tam pewnie zostało i, y, no i Stoliarskiego uczniem był ojstrech, ojstrech był właśnie nauczycielem Weimana. Odessa to też takie miejsce słynne z, z dużej też obecności Żydów, a już taki żydowski skrzypek urodzony w Odessie, to już ja nie wiem, czy można jakieś lepsze połączenie znaleźć. W każdym razie uderzyło mnie to, kiedy słuchałam Weimana, nawet nie, jeszcze nie przeczytawszy jego biogramu tak szczegółowo, bo oczywiście to nazwisko nie było mi obce. Ale uderzyło mnie to, jak przepięknym dźwiękiem on grał już wówczas, mm -hmm. mając lat no, z tego, jak rozumiem, 24, tak, w 77 roku. Ehm, piękny, bogaty, miękki dźwięk, e, taki świetlisty też, czyli to wszystko, co, co kojarzy się właśnie z, ze szkołą stolarskiego takie mam poczucie w każdym razie, bo to są też takie te techniczne zabiegi, które są bardzo wyraźne. Czyli myślę, że będą Państwo słyszeli to, co go wyróżnia zdecydowanie, czyli to, że nie ciśnie dźwięku. Tak? I przez to mam na myśli to, że jeżeli się używa zbyt dużej, zbyt dużej siły nacisku na przykład, a nie naturalnej grawitacji ręki, tylko się jeszcze to wciska w struny, no to skrzypce niestety odpowiadają pięknym, zanadobne i zaczynają straszliwie y, skrzeczeć. I to czasami słychać no, na, konkursach, na konkursach tutaj, tych, których już słuchaliśmy, też bywa tak, że z y, nerwów człowiek się spina i ciśnie mocniej, więc to się czasami tu ludziom zdarza. A u Wajmana nie. I tutaj też wybrałam y, utwór y, taki może właśnie trochę inny, tak? Bo, bo przecież on też grał całą tą... Y, Cały ten kalejdoskop utworów wirtuozowskich. Tak, on miał, jak, jak zresztą każdy, ale te dwie twarze Wajmana, już upraszczając, obie były niezwykle wyraziste. Wybrałaś właśnie Sonatę, sonatę Giemol Claude'a Debisiego. Ja dodam, że Weiman w finale zagrał między innymi pierwszy koncert Prokofiewa, który, który mamy na płytach i który brzmi fantastycznie pod batutą Wojciecha Rajskiego. No może będzie jeszcze okazja, żeby, żeby tą dużą, czarną kiedyś wspólnie posłuchać. Ja wybrałam Debussy'ego z kilku powodów. Po pierwsze właśnie, żeby dać tutaj trochę taki oddech w, w tych wśród tych utworów, jeśli chodzi o konkurs w 77 roku, to tutaj wybrałam zdecydowanie większość utworów wirtuozowskich, jak tak popatrzę teraz na to w całości. Um, ale to też dlatego, że, że akurat ci skrzypkowie yy, no, fundamentalnie je grali. Szkoda byłoby tego nie pokazać. Natomiast też dla oddechu i dla pokazania yy, takiej już wtedy wyrafinowanej kameralistyki, bo tu mm, Weiman wystąpił z Diną Jowfę przy fortepianie, yy, chciałabym tego Debussy'ego, który daje trochę inne pole do popisu. To znaczy mniej technicznie w takim znaczeniu, jak przed chwilą słuchaliśmy Isaia, gdzie to było jasne, że to jest po prostu yy, pirotechniczne, za różne tam są zadania przed artystą. A tu mamy, yy, musimy mieć bardzo szeroką paletę kolorystyczną. Mm -hmm. I z Diną Joffe. Dobrze, że zwróciłaś uwagę Dina Joffe, którzy być może Państwo pamiętają. Srebrna medalistka z konkursu szopenowskiego sprzed dwóch lat, z roku 75 czyli z roku Krystiana Zimmermana, tak to nazwijmy i oni oboje, i Dina Joffe i Krystian Zimmerman byli w Poznaniu na, na przesłuchaniach konkursu wieniawskiego. Mamy zdjęcia e, zachowane, piękne, pamiątkowe, kiedy Christian na których Krystian Zimmerman gratuluje Piotrowi Milewskiemu. Tak, no i to może też taka ciekawostka, że Dina Joffe tu występuje jako pianistka towarzysząca Wejmanowi. Pomimo Dzisiaj nie tego, do pomyślenia, tak, prawda? No, tak wydaje mi się, że, że może trudno. Trzeba było być może znaleźć jakiegoś takiego pianistę, laureata ostatniego Chopinowskiego, który akurat nie musi grać co dwa dni koncertu gdzieś i kto by miał radość z takiego wspólnego um, występu. Pewnie to się zdarza. E, natomiast... No tutaj taka ciekawa eee, tak, ciekawa zestaw. koincydencja, prawda? Ciekawa koincydencja, co prawda wkradł się tam w partii Fortepianu malutki błąd, który będą Państwo słyszeli, ale to nie szkodzi prawdopodobnie dla całości. Eee, no to co, posłuchamy Słuchamy sobie? Tak, tak, słuchamy DBisiego. Drugi etap, 18 listopada 1977 roku. Dokładnie godzina 15. Przez cały czas słuchają Państwo dwójki. Konkurs Wieniawskiego w 10 odsłonach. Dziś nasza odsłona kolejna, traktująca o konkursach siódmym i ósmym. No i dochodzimy w 77 roku, podczas siódmego konkursu, do nagrody pierwszej. Ta nagroda druga, która już za nami, Mm, bardzo ciekawa. Egzekwo Piotr Milewski i właśnie Michał Wajman. Michał Wajman, który w ten sposób w drugim etapie wykonał sonatę G. Moll Claude'a.